na 100%. Dzień dobry, bardzo serdecznie witam w dziesiątym odcinku podcastu na 100%, podcastu uważanego za podcast chrześcijański i chrześcijańskim podcastem w pewnym sensie będącym. Dzisiaj dziesiąty odcinek, tak więc juhu dotrwałem i cieszę się z tego, ponieważ prawdę mówiąc, jak zaczynałem 10 odcinków temu, czyli niecałe dwa miesiące temu, no to nie bardzo wierzyłem, że dojdę aż do 10 odcinka, i jakoś tak nie miałem, nie miałem na to pomysłu. Zresztą dalej nie mam, bo troszkę słabo u mnie z inspiracjami. Gdyby ludzie się mnie pytali o takie różne rzeczy, tam gdzieś w komentarzach albo w kontaktach osobistych, to miałbym jakieś tego typu tematy. Z drugiej strony. No Jest dużo inspiracji z internetu i z innych podcastów, tylko że nie chcę, nie czuję, że, że, że mam pozwolenie jakieś takie, żeby rozmawiać o innych podcastach i o tematach podejmowanych na innych podcastach, aczkolwiek spróbuję zacząć coś takiego robić, ponieważ jak się słucha dużo podcastów, no to też tematy się same nawijają. Co do tego, co nagrałem do tej pory, no jak widzieliście, te pierwsze kilka odcinków było takich bardzo chrześcijańskich i bardzo... Mówiły one o tym, co, jak, jak ja widzę swoją wiarę. Natomiast teraz zaczyna się taki nowy trend, jeżeli mogę to tak nazwać. Jak ktoś zauważył, to było odcinka siódmego mniej więcej. Po prostu zaczynam mówić o sobie. Podcast dość osobisty się chyba z tego zrobi. No ale o to chodzi, wiecie. O to chodzi, żebyście wy, słuchając mnie, mogli jakoś poczuć się... w tej sytuacji, w której ja jestem, żebyście mogli rozumieć lepiej dlaczego postępuję tak, a nie inaczej dlaczego moje bycie chrześcijaninem, czy moje bycie człowiekiem ogólnie wygląda tak, jak wygląda. Oczywiście ja jestem słaby. To jest tak, że gdyby ktoś mnie tutaj znał osobiście, to widziałby, że z tym moim byciem chrześcijaninem nie jest do końca tak, jak ja to tutaj opisuję zawsze, dlatego, że Kurczę, jestem tylko człowiekiem i wiecie, fajnie by było żyć na 100%, ja to wiem. No ale to się nie zawsze udaje, nie? Nawet taka mała dygresja, ostatnio spotkałem się z, z, z Przemkiem. Później jeszcze wysłuchałem po tym spotkaniu, jak, jak wysłuchałem już odcinku z Przemkiem, który nagraliśmy wspólnie. Ocinka to słyszałem też, jak Przemek rozmawiał z Kasią tam w jednym podcaście, no i Przemek powiedział, jak on odbiera ludzi, więc moje wrażenie jest takie, że jeżeli Przemek miałby wyrazić o mnie opinię tylko z tego naszego spotkania i z tego, co nie zostało nagrane, no to wcale nie wyciągnąłby wniosków, że jestem jakimś tam chrześcijaninem i że jestem jakiś super wierzący. No bo nie, kurczę, słuchajcie, ze względu na mój życiorys, ze względu na to, co ja przeżyłem w życiu, mam pewne zachowania, które, których nie nazwałbym flagowymi zachowaniami chrześcijan. No ale tak to właśnie bywa. No jeżeli ja przez te kilka lat armii byłem żołnierzem i żyłem sobie jak żołnierz, no trudno mi było się nie poddać pewnym takim typowym rzeczom dla żołnierzy, na przykład językowi, no i się poddałem, słabiak ze mną, ale się poddałem, no i to mi zostało do tej pory. Czasami klnę, czasami używam nieparlamentarnych wyrażeń. No tak to niestety bywa. Ja dążę do doskonałości, ale doskonały nie jestem. Nie tego należy się tutaj spodziewać, bo on tak nie jest. Bardzo miła rzecz się stała i bardzo jestem pozytywnie zaskoczony. Mianowicie za odcinek ostatni o wolontariacie dostałem typ tygodnia. Wiem, że te typy tygodnia to nie jest wielka nagroda, no bo jest to jednak ocena subiektywna, tylko jednej osoby. Co innego, te przyszłe typy miesiąca, no jak taką nagrodę się dostanie, to już wiadomo, że jest się słuchanym i, i tak dalej. Aczkolwiek ja nie liczę na takie nagrody, ale nie powiem, że jak już ją dostanę, to nie jest mi miło. Jest mi, jest mi szalenie miło i, i bardzo dziękuję za przyznanie takiego wyróżnienia, no bo zwłaszcza, że, że to był dopiero dziewiąty odcinek a już został zauważony i tutaj dziękuję, dziękuję bardzo redaktorowi podcastu 420 no i dziękuję też Pichontowi bo Pichont postanowił zresztą nie ma co ukrywać z moją zachętą napisać o moim podcaście polskiepodcasty.com Pichont napisał o mnie i napisał dość, dość fajnie Troszkę mi tam kadził, ale jest. myślę, że, że gdzieś tam uchwycił trochę sedno sprawy i no i fajnie, że tak się stało. Podoba mi się typ tygodnia, tak jak mówiłem, bardzo fajne uczucie i, i mam nadzieję, że, że będzie Wam się podobało to co robię i że czasami ktoś to zauważy. No bo znowu, można być kimś, można być nikim, nie? Zgodnie z Pismem Świętym no fajnie by było być nikim, fajnie było być najmniejszym, nie? Nie, nie, nie, nie prosić się o zaszczyty, tylko pozostać gdzieś tam swobodny. No Ale z drugiej strony to już chyba nawet nie chodzi o próżność ludzką, tylko o zwykłą chęć bycia docenionym. Bo to jednak jest ważne, żeby, żeby zauważyć, żeby móc zauważyć, że ktoś widzi twoją pracę i że ją doceni. Bo tak jak powtarza to Martin Lechowicz u siebie, i moim zdaniem ma rację. Nagrywanie podcastów to jest praca. Słuchajcie, trzeba spędzić ten określony czas, żeby nagrać to, co chce się powiedzieć. I trzeba też później spędzić określony czas, żeby to się nadawało do edycji, żeby to obrobić. Trzeba jakoś tam o tą swoją stronę dbać i tak dalej. Komentarze, inne pierdoły. No, To pochłania czas, a czas niespędzony na leżeniu płasko na ziemi to czas pracy. Przecież czas spędzony na ziemi też może czasem pracy. To zależy wszystko od specyfiki. Nieważne, nieważne. Mówiąc krótko, jak człowiek pracuje, to lubi być zauważony. Dobrze, o czym dzisiaj Wam powiem? Dzisiaj Wam powiem o takich czterech sprawach. Pierwsza sprawa to właśnie wykonywanie jakichś tam małych rzeczy. Wykonywanie małych rzeczy w takim aspekcie być kimś czy być nikim. Bo oczywiście wszystko, co robimy, chcielibyśmy, żeby to były wielkie dzieła, żeby wyrosło z tego coś wielkiego. Zresztą jak posłuchamy polskich podcastów, to można było usłyszeć chyba i Bartka o jakichś tam książkach, które zachęcają do robienia wielkich rzeczy. Do nie się nawet za małe, bo to małe może zrobić każdym i jesteśmy, że tak powiem, powołani do robienia wielkich rzeczy. Natomiast ja patrzę na to troszkę inaczej. Ważne jest to, żeby ruszyć tyłek i robić cokolwiek żeby w tej grupie, w której się żyje, w jakiejś tam społeczności, czy ekstremalnie już mówiąc w kościele, w którym się jest, wykonywać cokolwiek, żeby pracować na rzecz tych ludzi, których mamy naokoło, a nie tylko na, na, na rzecz swoją. Oczywiście no, nie mogę powiedzieć, że to jest nieważne, żeby pracować na, na, na siebie samego, ale ważne jest też, żeby być sobą, bo Pan Jezus w Ewangeliach mówi, że ktokolwiek chce stać się wielkim, niech najpierw stanie się sługą. No i w tym aspekcie też nie jestem doskonały, oczywiście, ale staram się robić tak dużo, jak to jest możliwe. Na przykład mogę Wam opowiedzieć taką sytuację, która zdarzyła się, nie wiem, czy już o tym wspominałem w ogóle na swoim podcaście, no ale zdarzyło się to na przełomie roku, mianowicie w czasie, w czasie świąt Bożego Narodzenia była taka sytuacja u nas w kościele, że nasz ksiądz, który tutaj odprawia co drugą niedzielę polską mszę, znaczy co drugą, w pierwszą i trzecią niedzielę mamy polską mszę, tutaj na Natala w Dublinie. no i ten ksiądz akurat gdzieś tam musiał wyjechać, głosił rekolekcję, a że tutaj nie ma, nie było ksiądz, ksiądz liturgicznych, no to, to on, on zabrał taką swoją małą, a ten ksiądz, który przyjechał nam odprawić mszę, nie miał z czego jej odprawić, w związku z tym Polacy na polskiej mszy z polskim kościele mieli mszę po angielsku, no bo tylko takim mszał był dostępny, a wiadomo, że ksiądz nie jest zobowiązany, nie musi, i właściwie chyba nie jest to możliwe, żeby nauczyć się całej mszy na pamięć. Zresztą no nie jest to chyba wskazane, bo po co jakieś tam pomyłki i tak dalej, przejęzyczenia, to wszystko wyglądałoby nieprofesjonalnie, nieelegancko. No ale przecież też o to chodzi, żeby to jednak nie był cyrk, tylko żeby to, to, to jakoś tam wyglądało też. W związku z tym, ja po jednej z takich mszy stanąłem sobie na ambonie, słuchajcie, w kościele katolickim to jest możliwe dla tych, którzy posiadają jakąś tam wiedzę o kościele sądzą, że tak nie można, no to ja mówię, że można. Po prostu powiedziałem księdzu, że po, po modlitwie na koniec, czyli przed tym rozesłaniem, że chcę wyjść na ambonę i zrobić ogłoszenie po prostu. No i, no i ksiądz się zgodził. Wyszedłem na ambonę. No i powiedziałem ludziom, znaczy powiedziałem, zaproponowałem ludziom, żebyśmy zrobili sobie prezent. Jaki prezent? No prezent w postaci ksiąg liturgicznych, czyli żeby kupić mszał, żeby też kupić... Yy, lekcjonarze liturgiczne, czyli takie księgi, z których się czyta nam przy świętej czytania i Ewangelie, i, i z których można też śpiewać psalm, ale też księgi obrzędowe i inne tego typu rzeczy, np. tam do chrztów, do zawierania związków małżeńskich do pogrzebów, no bo nie, nie, nie mieliśmy czegoś takiego tutaj. A a wiecie, czytanie z kartek i taka wielka, jedna wielka prowizorka. No może i są dobre gdzieś tam w biednej wiejskiej parafii, która nie ma na to pieniędzy. My natomiast jesteśmy w parafii, która składa się głównie z emigrantów, czyli z ludzi, którzy jednak jakieś pieniądze posiadają. No wiadomo, że jednym jest lżej, drugim jest gorzej, no ale jakoś nam się tutaj wiedzie, więc postanowiłem, że, że poproszę ludzi o ten prezent dla nich samych. No i słuchajcie, po mszy stanąłem sobie stanąłem sobie z koszyczkiem na tyle kościoła, oczywiście informując wcześniej ludzi, że to zrobię, i zebrałem pieniądze. I tych pieniędzy, których zebrałem, było 318 euro i chyba tam 40 kilka centów. Do tego tam z żoną postanowiliśmy, że... że dołożymy tą resztkę taką malutką, żeby było równe 320 euro, żeby to się łatwiej później rozliczano. Słuchajcie, złożyłem zamówienie na te księgi, te księgi z Polski wysłane najtańszą możliwą paczką szły do nas kilka tygodni no i dotarły do nas chyba dwa tygodnie temu i pierwszy raz zostały użyte nam przy święty. no i fajna sprawa, fajnie się złożyło nie sądzę, że to zbieg okoliczności bo ja ogólnie sądzę, że nie istnieje coś takiego jak zbieg okoliczności jeżeli coś się dzieje, to dzieje się za sprawą Boga i za sprawą tego, że On potrafi pewne rzeczy poukładać tak, żeby nam też było miło Niekoniecznie, żebyśmy musieli cierpieć czy coś takiego, bo wiem, że takie wyobrażenia są na temat Boga. Te księgi dotarły do nas w czwartek czy środę, nie pamiętam. Odebrałem je z urzędu pocztowego. Paczka dosyć duża, tam 13 kilo. I pierwszy raz zostały użyte na mszy świętej, która to msza była odprawiona w niedzielę w którą Dominikanie w Dublinie, polscy Dominikanie w Dublinie, oni mają tam siedzibę w centrum miasta, tutaj Natala jest tylko jeden z reguły i on ten przeprowadzi co drugi tydzień, polscy Dominikanie w Dublinie obchodzili piątą rocznicę istnienia w Irlandii, w sensie istnienia dominikańskiego duszpasterstwa Polaków. Więc okazało się, że ten prezent, który sobie sprawiliśmy, doszedł dokładnie w takim czasie, w którym go potrzebowaliśmy. No świetna sprawa. Uwieńczenie tych pięciu lat w, tym małym, w, tym, w, tym, w tej małej wspólnocie tutaj Natala. Dostaliśmy księgi od samych siebie i, i fajna sprawa. Do tego powiem wam, że gdzie jest niesamowitość tej sytuacji? Niesamowitość tej sytuacji jest w tym, że tak jak mówiłem zebrałem 318 euro i 40 kilka centów. No nic niesamowitego. Każdy dał tam po 2 euro czy coś, oczywiście to nie, nie, nie tak wyglądał. To, e, tylko utopijnie, można tak sądzić. Było dużo ludzi, którzy dali więcej niż 10, a byli oczywiście tacy, którzy nie dali nic, No, ale to jest normalne, tutaj nie ma się co nad tym rozwodzić. Co jest natomiast wspaniałe w tym wszystkim? Wspaniałe jest to, że jak złożyłem zamówienie w księgarni internetowej, która miała nam dostarczyć te wszystkie książki, to cena tych książek razem z... E, przywiezieniem tego do Irlandii z transportem wyniosła, uwaga, 318 euro i 40 parę centów. Dokładnie tyle, ile zebraliśmy na zamówienie, które mieliśmy w planie, dokładnie tyle wydaliśmy. To jest niesamowita sprawa, że... Bo ja, ja, ja się bardzo bałem, wiecie, że to chyba, to chyba było tak dla mnie to jakoś ułożone, bo ja się bardzo bałem, że ludzie jak mi powierzą pieniądze, jak, to, jak zdecyduje się to zrobić... No to później, jak coś się nie będzie zgadzać, to będą pytania, a gdzie się podziała ta kasa, gdzie jest reszta, dlaczego... Mój pomysł był taki, że jak zostanie nam dużo pieniędzy z, tego, z tej zbiórki, to resztę złożę na tace po prostu, żeby... No, dla Dominikanów, na ich tam codzienne życie. No ale wiecie... Ja jestem świadom tego, że mogłoby to się, to się skończyć źle. W sensie takim, że ktoś mógłby mieć jakieś pretensje i tak dalej. No i bardzo się tego obawiałem. I myślę, że właśnie dlatego Pan Bóg, żeby mnie uspokoić i żeby jakoś yy, tak, tak zmniejszyć te moje obawy płynące. z... z no, z, jak nie było z tej służby, bo, bo mam świadomość, że gdyby nikt tego nie zrobił, to dalej byśmy, yy, Polacy, musieli mieć ten szef angielsko, A po co? Jeżeli jest taka możliwość, jeżeli tak są sprawy poukładane, to trzeba z tego po prostu korzystać. No i e, tam jeszcze była taka sprawa, że z tych 318,40 euro i 40 paru centów, ja jestem takim człowiekiem, że jak jest możliwość się targować, to targował się będę. W związku z tym, mimo że na fakturce widniała taka cena, początkowo to zadzwoniłem do, tego, do tej księgarni w Polsce i powiedziałem im, słuchajcie, y, wydaję u was prawie 1300 zł na księgi, na, na, na książki, więc musicie mi dać jakiś rabat. No bo przecież to jest nie fair, żebym... Y, tak, tak to jest, nie? Wydaję u was dużo, więc błądcie się w moją stronę i pozwólcie mi troszkę wydać mniej. No i oni mi dali rabat. Rabatu było 10%. Czyli teraz się okazuje, że to jednak że to jednak, no, nie było tak kolorowo, no bo jednak zostały jakieś pieniądze. Ale w związku z tym, że odbyło się to mniej więcej w rocznicę tych dominikanów, tą piątą, no to postanowiłem, że jakieś kwiaty, podziękowania albo coś w tym stylu byłoby miłe. Zresztą w kościele no, tak to się odbywa, że się dziękuję sobie nawzajem. Stwierdziłem, że kwiaty jako takie... No kurczę, gdybym, gdybym kupił kwiaty i wręczył je księdzu nam przy świętej wszystko byłoby ładnie, pięknie w taki tradycyjny, polski sposób tylko, że podziękowałbym jedynie księdzu, a przecież wspólnotę tworzymy my wszyscy więc wpadłem na pomysł, że najzwyczajniej na świecie kupię torta i słuchajcie, cały ten rabat który dostałem od tej księgarni przeznaczyłem na tego torta i jak się zaczęła tam sza to najpierw wszedłem i powiedziałem, że są te księgi, że kosztowały tyle i tyle, no bo jednak ludzie powinni o tym wiedzieć i że po mszy zapraszam na świętowanie. No. Niestety troszkę nie wypał, zbyt dużo ludzi nie przyszło. Jakoś tak ludzie czuli się zobowiązani do tego, żeby zapłacić, ale znaczy, że, żeby złożyć się na tym szały, ale nie czuli się zobowiązani do tego, żeby przyjść i później zjeść sobie torta. W każdym razie kupiłem takiego torta. Tego torta sobie tam po świętej spotkaliśmy się z niektórymi ludźmi, też z księżmi i, i sobie tego torta zjedliśmy w takiej przyjacielskiej atmosferze z jakimiś tam może troszkę wspominkami, z jakimiś tego typu rzeczami. Fajna sprawa. No widzicie, mała rzecz, no bo to jest mała rzecz, to nie jest nic wielkiego zorganizować takie, taki zakup książek, które są używane w kościele na co dzień. Ale ciesz, to jest, to jest warte, żeby coś takiego wykonywać. Nie trzeba od razu się tutaj rzucać na przykład na budowę nowego kościoła. Są mniejsze rzeczy, nawet jak nie potrafisz zorganizować czegoś takiego w swoim kościele. I to nie mówię tylko o kościele katolickim oczywiście, bo jeżeli jesteś chrześcijaninem jakikolwiek tam, Denominacji, no to masz też swój jakiś tam zbór i tam uczęszczasz. No i przy służenie się tym, tym ludziom naokoło, to, to nie musi być w jakichś tam wielkich rzeczach. Przyjdź, posprzątaj, przyjdź, coś tam napraw, służ pomocą innym i To są małe rzeczy, a, a rzeczy, które naprawdę dają jakieś wymierne korzyści i dają satysfakcję też. I nie trzeba się od razu łapać za coś wielkiego, Startujmy od małych rzeczy. Oczywiście, że często mamy wielkie zamiary i chcielibyśmy tutaj nawet nie patrzeć na tak malutkie sprawy. Trzeba od razu się łapać za wielkie, no ale to nie, nie. o to chodzi. Tak jak mówię, róbmy małe rzeczy, bo z małych rzeczy składają się wielkie i, i, i czasami robiąc małe rzeczy nawet nie zauważysz, jak wiele zrobiłeś i zrobiłaś. Jak, jak bardzo przysłużyło się to im. Oczywiście ważne są w tym wszystkim motywy. Czasami jest tak, że się, że się podejmuje jakąś tam pracę na rzecz innych, ale po pewnym czasie się już nie chce, no bo wiadomo, że nie zawsze będziemy się spotykać z wdzięcznością i tak dalej. Tutaj przywołam sytuację, która się ostatnio stała na nocach na odwyku Martina Lechowicza. Tak jak mówię, ja słucham różnych podcastów, więc chyba mogę się do nich czasami odwoływać. Martin ogłosił, że w środę, 23 lutego będą ostatnie na Odwyku. na Odwyku to jest taki program nawiązujący trochę do Odwyku jako takiego, czyli do podcastu Odwyk. Aczkolwiek w innej formie jest to audycja na żywo, gdzie każdy może zadzwonić i chyba... Chyba założenie początkowe było takie, żeby się tam dzielić swoim życiem, swoim jakimś tam świadectwem no i, i żeby tak różni ludzie robili, żeby, żeby to miało taką formę przyjaznej rozmowy. Natomiast w pewnym momencie to się troszkę zmieniło. Dlaczego i jak to już dzwoncie do, e, do Martina w czasie jego audycji, czy tam piszcie komentarze do jego odwyku e, i się tam pytajcie. Każdy może mieć swoje przemyślenia przecież. No i Martin, zmęczony sytuacją na odwyku, na tych nocach na odwyku, postanowił, że te nocy się skończą. Gdy do niego zadzwoniłem w tej sprawie, właśnie na tych nocach na odwyku, to powiedział mi, że przecież on już pomnożył swoje talenty i zrobił i tak dalej. No nie wiem, czy to jest do końca słuszna idea. Ponieważ ja sądzę, że to nie chodzi o to, żeby się patrzeć, jak wiele się zrobiło i mógł sobie w pewnym momencie powiedzieć dość. Tylko trzeba też patrzeć na to, jak wiele korzyści ludzie z tego wyciągają i jak wiele mogliby jeszcze wyciągnąć, gdy, jeżeli się dość nie powie. Oczywiście to nie chodzi o to, żeby dać się zaorać na śmierć, żeby się zapracować, bo nasze zdrowie i nasze poczucie jest też w tym istotne, prawda? Gdyby tak nie było, to Jezus chodziłby cały czas i mówił tą dobrą nowinę ludziom i, i by nie jak ty nic nie robił, a przecież On robił przerwy. Spotykał się tam na jakichś posiłkach, chodził do ludzi i tam sobie dawał spokój z tą wielką pompą nauczania, a po prostu żył sobie jak człowiek między ludźmi. I tak samo my, no wiadomo, że nie całe nasze życie ma być takim wielkim głoszeniem 24 godziny na dobę. Czasami wystarczą tylko nasze drobne uczynki i nasze drobne zachowania, żeby ktoś mógł zauważyć, że jesteśmy chrześcijanami. No a czasami trzeba też podjąć większe dzieło typu na przykład Odwyk czy jakiś tam podcast. Ale też myślę, że nie należy rezygnować z tych większych dzieł, tylko dlatego, że się stwierdzi, że ja już swoje zrobiłem. Jak swoje zrobisz, to no przyjdzie taki dzień, gdzie zrobisz swoje i gdzie rzeczywiście nie będziesz musiał zrobić więcej, tylko że prawdopodobnie wtedy będziesz martwy. Wtedy przyjdzie taki czas, gdzie użyję tu sformułowania no, używanego często przy śmierci Jana Pawła II, czyli Karola Wojtyły. No pan zaprosi cię do siebie, pójdziesz z powrotem do domu ojca i tam już nie będziesz musiał tego robić. Ale dopóki jesteśmy tutaj, to chyba warto podejmować jakieś wysiłki, warto, warto walczyć o to, żeby, żeby się chciał. Mówię, zmęczenie i tego typu rzeczy są normalne i czasami trzeba wziąć sobie przerwę. No ale taki motyw polegający na tym, że zrobiłem więcej niż inni, więc mogę przestać, no nie jest chyba motywem do końca słusznym. Tak mi się wydaje, aczkolwiek mogę się mylić i wy to pewnie sobie tam osądzicie tak dobrze, jak tylko możecie, więc nie będę się tutaj zbytnio nad tym rozwodził. Następna, ostatnia sprawa w tym, w tym tygodniu, w tym odcinku to proszę ja was <śmiech> Podcasty! podcast. Podcasty. Ja wiem, że nie za bardzo mam jeszcze prawo o tym mówić, bo to jest mój dopiero dziesiąty odcinek, no ale gdzieś tam przeczytałem i śmieszne to troszkę, że, że pełnoprawnym podcasterem się staje, jak się tych odcinków dziesięć nakręci. No nie uważam się za pełnoprawnego podcastera, nadal raczkuję w temacie, nie potrafię zrobić na swojej stronie i tam ze swoim podcastem najprostszych rzeczy, no ale mam 10 odcinków co prawda nie, nie ma żadnego wanny wanny odcinka nigdy nie będzie. Bo nie lubię używać wanny i, no i w ogóle no nie lubię jemę. Ja, wolę wolę To jednak chciałbym powiedzieć coś o moim odczuciu co do, co do tego, czym są podcasty i jak to, jak to jest w moim życiu. Po pierwsze to bardzo bym chciał podziękować za ciepłe przyjęcie w gronie podcasterów. Czuję się czuję się tam już prawie jak u siebie. I to wszystko za sprawą Was, którzy słuchacie i za sprawą tych, którzy robią inne podcasty i też zdecydowali się jakoś odwrócić w moją stronę i zauważyć, że jestem i że coś tam mówię. No wiadomo, że nie mam się tutaj co spodziewać, że wszyscy mnie tutaj będą teraz zauważać i tak dalej, bo nagrywam podcast chrześcijański, a takich podcastów się po prostu często nie lubi i nie słucha się tak często jak innych podcastów. Nawet jeżeli miałby być to podcast o dupie Maryni, to i tak będzie miał większą słuchalność niż podcast chrześcijański. No bo podcast chrześcijański, jak jest skierowany do pewnej grupy ludzi. Aczkolwiek, tak jak mówiłem już o swoim podcaście, mój podcast nie jest skierowany do chrześcijan i tylko do chrześcijan. To jest podcast skierowany do każdego, kto... Chcę się zastanowić gdzieś tam, czy warto żyć na 100%. Bo to nawet nie chodzi o to, czy, czy da się żyć na 100%, jak się jest chrześcijaninem, ale ogólnie, yy, czy da się żyć na 100%. Oczywiście w tym aspekcie chrześcijańskim jest to dosyć ważne, no bo wielu ludzi nie potrafi żyć na 100% w chrześcijaństwie. Wielu ludzi się w tym gubi. Wielu ludzi nie potrafi... Odczytać tego, że życie na 100% taką pełną parą jest możliwe, gdy się chrześcijaninem jest. No ale też wie, więcej, wie, większość ludzi, mi się wydaje, ludzi, którzy nie są chrześcijanami, też nie potrafi żyć na 100%, bo to życie, które jest naokoło, jakoś, jakoś ich tam przytłacza. Więc, no, mówię, ja chciałbym kierować ten podcast do każdego, a nie tylko do kogoś, kto jest doświadczonym chrześcijaninem i tak dalej, no bo akurat taki chrześcijanin do tego podcastu nie potrzebuje. Cóż, są podcasty przeróżne w polskim świecie podcastingu. Takich podcastów, które nadają i które są, jakoś tam kontynuują swoją pracę, myślę, że jest około 40. Oczywiście tak ogólnie tych podcastów jest więcej, tylko niektóre nadają bardzo rzadko, albo już wcale no ale w, zgodnie z katalogiem podcastów to myślę, że jest ich około 40 dobra, no to tyle na dzisiaj tyle, no. tyle wam powiem o tym a, jeszcze bardzo wielkie dzięki bardzo serdeczne dziękuję dla Pichonta e, który zrobił dla mnie promo Pichon, kurczę, no jesteś wielki gościu to co ty robisz z muzyką dla mnie e, wykracza gdzieś tam poza, poza przeciętność i jest naprawdę czymś wielkim Słuchajcie, a mnie nie namawiam, żeby teraz wszyscy siedli na Pichonta i chcieli ee, promosy, ale, ale no, sami posłuchajcie, jakiekolwiek promosy, które ukazują się u niego, czy inni ludzie, którzy mają te promosy, to jest naprawdę wysoki standard, wysoki poziom i, i bardzo, bardzo dziękuję Pichon, że, że zdecydowałeś się nagrać coś dla mnie, bo czuję się bardzo wyróżniony z tego powodu, w końcu jestem młodym podcasterem. Dzień dobry, ja przepraszam, ale czy mógłby pan wytłumaczyć, co to jest pichąt? Panie, pichąt, to ja pamiętam, jak ja byłem młody, jak pan taroc, to panie pichonty to wszędzie żyły. To chodził ci jeden prawie, że na drugim, panie. Ale to już nie te czasy. Chociaż ja panu powiem, panie, że to nie jest z łom ta pochczarione. Obywałeś księżyc. Tym tak wielki kecz na noc i telefon od jakości. Bo drodzy państwo, pichon to zwierzęta bardzo interesujące, szkolne bardzo agresywne i bardzo gadatliwe słonym, uciętym, mamuszmode, bądźcie niezdane, cię szlone, ci nie stronę, wszystko wyjaśnione, a te te jakieś lashe, opisie po tam teraz szyję Pichon, a ja już się ze. Cicho. Wszystko, czego potrzebujesz w ucho łuku, podcasta słuchacza, znajdziesz na pichontarium.kukafon.pl. Zapraszam. Będę już kończył. Dziękuję za wysłuchanie kolejnego odcinka. Znowu odcinek o niczym. Mam nadzieję, że o niczym słuchało Wam się dość sympatycznie i że wrócicie usłuchać następnego odcinka, który mam nadzieję ukaże się w przeciągu tygodnia. Postaram się, żeby tak było. Do usłyszenia i życzę miłego tygodnia. Almighty God He is. One more time. Great and wonderful is He, the lover of my soul. Almighty God He is. Jesus is the Alpha and Omega. Come on, drama. and the end, He lives forever. He's the